Jaka, jaka igła, taka dziurka, jaka matka, taka córka. To bardzo takie śmieszne przysłowie dedykuje właśnie świętej Annie. Jaka igła, taka dziurka, jaka matka, taka córka. Nic nie wiemy o świętej Annie z pisma świętego. Nic. Natomiast bardzo dużo wiemy o Świętej Annie, patrząc na jej córkę. Tak, ja nigdy tego się nie wycofam i zawsze tej dobrej rady będę udzielał. Dzisiaj też to powiem wszystkim braciom na pielgrzymce, zwłaszcza tym, którzy szukają żony a święta Anna pod tym względem tutaj jest po waszej stronie. Proszę zawsze, jak wpadnie ci jakaś dziewczyna w oko, to zanim zacznie z nią chodzić, kręcić, czy jak to się mówi w różnych okolicach, spróbuj polubić jej matkę. Czyli spróbuj pokochać jej teściową. Swoją teściową przyszłą, jeżeli to ci pisane. Jeżeli się nie uda ci polubić przyszłej teściowej, zostaw i córkę, i teściową. Bo jaka matka, taka córka. To nie jakiś fatalizm, ale tak jest. Jak nie da rady polubić teściowej, to i córki nie. Zazwyczaj jest tak, że córka jest taka sama jak matka, często trochę gorsza. Nie zawsze. W tym wypadku akurat pewnie jest inaczej. Patrząc bowiem na córkę świętej Anny, można wpaść w zachwyt. Ja z powodu tego zachwytu już po raz dwudziesty ósmy kroczę, żeby się pokłonić córce świętej Anny. Tak. Niektórzy się uśmiechali, kiedyśmy śpiewali tą starodawną pieśń do świętej Anny, a ja przeżywałam bardzo głębokie wzruszenie, ponieważ pierwszy raz dotarła do mnie ta pieśń, wtedy, kiedy w bardzo, bardzo dramatycznej sytuacji wyrzucano z, mojej rodzinnego, z mojego rodzinnego miasteczka Kobylina wyprowadzano, a właściwie wyrzucano ojców franciszkanów. W cieniu tego klasztoru się wychowałem. Pamiętam pierwszych, zwłaszcza ojców, którym zaglądałem w szerokie rękawy franciszkańskie i zazwyczaj coś tam zawsze wyciągałem, jakiegoś cukierka, a kiedyś nawet wyciągnąłem pieska małego w rękawie ojca Solana. I pamiętam, że kiedy wszystkich ojców wyprowadzali z klasztoru, żeby ich wywieźć, to były pewnie czasy stalinowskie, a byłem wtedy mały bombel. Zgromadzili się wszyscy przy kościele, przy klasztorze franciszkańskim. To właśnie było koło odpustu świętej Anny. I wtedy bardzo mocno śpiewano tę pieśń. W bocznym ołtarzu, tak po prawej stronie klasztoru koblińskiego jest ołtarz świętej Anny. I wtedy właśnie to śpiewano, zwłaszcza ten refren. I na odchodnym jeden z ojców wtedy powiedział, Mamy nadzieję w świętej Annie naszej patronce, że jeszcze tu wrócimy. I wrócili. I wrócili. I to sobie zapamiętałem. Święta Anna i jej córka, matka i córka, ile mądrości w córce, ile, ile serdeczności w córce. Nie będę powtarzał, ale może tylko raz. Idąc z wami na pielgrzymce, kiedy robimy rachunek sumienia z miłości, tak tam się zawsze coś przyplącze, że, że robimy rachunek też sumienia w zależności od tego, kto kim jest. Jak ktoś jest mężczyzną, to niech też robi rachunek sumienia, jakim jest mężczyzną. Czy pielęgnuje swoją męskość, czy pielęgnuje swoją kobiecość, jeśli to jest kobieta. A właśnie w Córce Świętej Anny widzimy najpiękniejszy obraz kobiecości. Cała piękna jest w swojej łagodności. Cała piękna jest w swojej łaskawości. Cała piękna jest w swojej radości. Cała piękna jest w przekazywaniu pokoju przekazywaniu także wiary. I teraz widzę, gdzie jest przejście do tego imienia Pana Bożego, które dzisiaj mamy na chwilę jakby zobaczyć, wejść, rozważyć, może kontemplować. To jest ulubione imię Pana Jezusa. A mianowicie Chrystus mówiąc sam o sobie najczęściej mówił Syn Człowieczy. Syn Człowieczy. Powie z takim westchnieniem lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł położyć głowę. Mówiąc o swoim ubóstwie. Syn człowieczy. Wczoraj dotykaliśmy imienia Abba. Ojciec. No to dzisiaj syn. Syn tego ojca, który o sobie powiedział jestem, który jestem. A Jezus mówi, wiedząc, że jest synem Boga, mówi, że jest synem człowieczym. Co to znaczy? W języku hebrajskim słowo syn wyraża nie tylko pochodzenie od rodziców w linii prostej. Tak jak Chrystus mógłby powiedzieć, że w linii prostej jest od Maryi, od świętej Anny, Joachima, to jest linia prosta. Ale w języku hebrajskim syn oznacza także przynależność do grupy, do narodu. Stąd Ojciec Święty przyznaje się, że jest Synem Ziemi Polskiej, że jest Synem rodu Polaków i jesteśmy z tego dumni. To takie jest też znaczenie. Jezus jest Synem Izraela, będąc Synem Człowieczym. Ale na najbardziej to, co nas powinno chwycić za serce, to jest to, co to imię objawia, a mianowicie, jeżeli On jest Synem Człowieczym, Synem Marii, to znaczy jest naszym bratem. Proszę zobaczyć. Mnie się na początku, jak przygotowywałem te imiona Boże, wydawało, że będę się zajmował jakąś głęboką filozofią. Może nawet pewną abstrakcją, a tymczasem im bardziej wnikałem i wnikam razem z Wami w te imiona Boga, które są objawione w Biblii, zauważam i pewnie Wy zauważacie, że są to imiona niezwykle bliskie człowiekowi. Bo nawet ten straszny Jahwe, przed którym miał zdejmować obuwie, musiał zdejmować obuwie Mojżesz, to jest przecież Jachwe, jestem, który jestem Twoim zbawicielem. Emanuel to jest ten, który chciał nam i ciągle nam przypomina, że zamieszka, że zamieszka, zamieszkał, ciągle rozbija namiot między nami. Wczorajsze imię Abba chce Ci powiedzieć, że Bóg nie jest żadnym dręczycielem, mścicielem, jakimś strasznym, absolutem, tylko jest Twoim Ojcem. A dzisiaj Jezus Chrystus, mówiąc o sobie, że jest Synem Człowieczym, chce Tobie powiedzieć, każdemu z nas, że jest Twoim Bratem. Aż tak nisko, aż tak daleko w swojej miłości Pan Bóg schodzi do człowieka, iż możesz go nazwać Bratem. Bo jak On Syn Człowieczy, jest bratem. Spróbujmy to dzisiaj przeżyć. Spróbujmy to dzisiaj przeżyć. I na jedno już na zakończenie, bo mamy jeszcze przez sobą drogę, na jedno jeszcze chcę na zakończenie zwrócić uwagę. Na historię którą słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Mamy troje rodzeństwa. Z jego brat Aaron i Miriam. Mojżesz był dobrym człowiekiem. Pismo dzisiaj podaje, daje świadectwo, że był jednym z najskromniejszych ludzi, najskromniejszy ze wszystkich ludzi. Takie świadectwo Pisma. Dobry był to człowiek i brat. Coś skusiło jego siostrę, i brata, że nuć przeciwko swojemu bratu. Nie I Panu Bogu to, to się nie spodobało. No i widzieliśmy, co się stało. W końcu jednak zostało to wszystko wybaczone i sądzę, że dzięki wielkiemu sercu i łasce Boga, ale wielkiemu sercu Mojżesza rodzeństwo się pojednało. Co chciałbym przez to dzisiaj też, przez wypomnienie tego, cośmy słyszeli, w Wam przypomnieć. Bardzo ważną rolę w przeżywaniu stosunku do Chrystusa, Syna Bożego, który jest jednocześnie Synem Człowieczym i naszym bratem, bardzo ważną rolę odgrywa rodzeństwo. Więc dzisiaj dziękujmy za swoich braci, dziękujmy dzisiaj za swoje siostry, a zwłaszcza za braci, ponieważ jeżeli masz szczęście mieć dobrego brata, to On ci ułatwia przez tą dobrą relację z tobą nawiązać kontakt z Chrystusem. Taka jest prawidłowość. Natomiast jeżeli ktoś żyje pokłócony ze swoim bratem, to będzie miał też trudność w przeżywaniu tego pięknego związku braterskiego z Chrystusem. Bo Chrystus tego pragnie, jeżeli ulubionym tytułem, którymi się ciągle posługuje, Syn Człowiecz. Tego oczywiście pewnie już dałem wcześniej, jako prorok, bo zapowiadałem czasy eschatologiczne, powie, życie Syna Człowieczego, który przyjdzie z mocą, no, mocą wielką i majestatem Chrystus do tego proroctwa nawiąże. I dlatego może dzisiaj, o Pana Jezusa, przez którą właśnie Chrystus staje się synem człowieczym. On ma tek po swojej babce i po swojej matki jako człowiek. Warto dzisiaj porobień tą Annę, która sprawiła, że, że jej córka nie grymasiła, kiedy się dowiedziała, że ma usko. Bogu dziękuję, że ktoś to pięćdziesiąt 50% młodych kobiet kto ja chcę wyjść dziecko, dlaczego? Już jest tak dużo ludzi na świecie. Kochani, tutaj są badania, ja sam to sprawdzałem. To jest chora i dzisiaj warto do naszej modlitwy wiernych było wyzwanie za wszystkie kobiety, które nie chcą mieć dzieci. A dajmy spokój z tego powodu, że jest za dużo Polaków na świecie. To nie do ciebie należy. Na, nawiążę do Biblii. Gdzie Faraon, następca po Faraonie, który był przyjacielem Józefa, zobaczył, że Izraeli się zaczęli bardzo powiększać, Zwołał na radę i powołał na słowa. Co zrobić, żeby się Izrael przestał rozmawiać? Bo jak się naród przeroznażał, to ginie i podjęli te decyzje, jaką należy wymordować wszystkich młodych mężczyzn i tak zniszczyć ród Izraela. Nie udało się. I dlatego też, jeżeli dzisiaj w Polsce widzimy i faktem jest, że jest więcej pogrzebów niż narodzin, to komuś udało się wmówić Polakom, a zwłaszcza Polkom, kobietom, nie rodzić. To niepostępowo. Chcę być wolna. Proszę się nad tym zastanowić. Naród, który ma zginąć, powinien się przestać rozmnażać. Tak już Faraon myślał. I dlatego też Niech ta święta Anna popatrzy na nas z miłością jako Matka Maryi, także i Matka Jezusa jako Babcia. Przez nią Chrystus mógł używać tego tytułu Syna Człowieczego. I niech ta dzisiejsza komunia święta z Chrystusem będzie komunią z naszym bratem, który przez świętą Annę i swoją matkę był podobny we wszystkim do nas, we wszystkim oprócz grzechu. Jest naszym bratem. Syn Boga żywego jest Twoim, moim bratem. Niech za to będzie uwielbiony. Niech będzie mu wieczne dziękczynienie. Amen.